Otwórzmy drugą księgę Samuela, XVI rozdział. Wracamy do historii króla Dawida, który ucieka przed swoim synem Absalomem z Jeruzalemu. Widzieliśmy go, jak schodzi w dolinę tego potoku Kidron, a następnie wspina się na górę oliwną i gdy tylko schodzi ze szczytu Góry Oliwnej, spotyka sługę Mefiboszeta, Sybę, który przychodzi do niego i oferuje mu materialną pomoc, wspiera go różnymi darami i Dawid, słuchając jego słów, daje się zwieść jego wersji związanej z Mefiboszetem. Okłamuje Dawida, mówiąc, że Mefiboszet teraz oczekuje królestwa i że teraz on przejmie władzę i Dawid niestety daje się temu wszystkiemu zwieść i wydaje wyrok na Mefiboszeta, odbiera mu dobra, które wcześniej przekazał mu po jego ojcu i w tej części, która następuje zaraz później widzimy dramatyczny kontrast, widzimy Dawida, który spotyka się z kolejnym człowiekiem, ale ten nie tak jak Syba nie wita go z jakimiś darami, nie mówi mu miłych słów, nie nazywa go swoim panem, ale obrzuca go przekleństwami i do tego jeszcze rzuca w niego kamieniami i prochem ziemi. Czytajmy od piątego wiersza, 16 rozdział drugiej Księgi Samuela. A gdy król Dawid przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek,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 Tak zaś wołał Szymei, złożecząc, precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku, sprowadził Jachwę na ciebie, wszystką krew domu Saula, w miejsce, którego ty zostałeś królem. I oddał Jachwę, królestwo, w rękę Absaloma twojego syna i oto jesteś w niedoli którą ściągnąłeś na siebie gdyż jesteś mężem splamionym krwią wtedy rzekł Abiszaj, syn serui do króla dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złożeczyć mojemu panu królowi Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział, co wam do tego, synowie serui? Niech zło rzeczy, gdyż to Jahwe nakazał mu. Zło rzecz Dawidowi. W takim razie zaś, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług. Jeżeli mój własny syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Jachwę mu tak nakazał. Może Jachwę wejrzy na moją nędzę, i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złożeczenie. I ruszył Dawid ze swoim orszakiem w dalszą drogę. Lecz Szymei szedł z boczem gór opodalniego, ustawicznie złożecząc i obrzucając go z boku kamieniami i gliną, król. I cały lud, który był z nim, doszli zmęczeni nad Jordan i odpoczywali tam. Jakiż kontrast między tym, co spotkało Dawida, gdy zszedł nieco ze szczytu Góry Oliwnej. jakiż kontrast. Tam pochlebstwa, dary, tutaj złożeczenie, kamienie. Spróbujmy zastanowić się nad kilkoma kwestiami, które tutaj się pojawiają. Po pierwsze, Dawid jest w sytuacji, w której objawiają się zamysły serc. Kiedy Dawid rządził, kiedy Dawid panował, kiedy wszystko pomyślnie układało się w królestwie Dawida, tacy ludzie jak Szymei, nie podnosili głowy i nie zabierali głosu. Ale w sytuacji, kiedy Dawid i jego królewska pozycja zostaje zachwiana, nagle okazuje się prawda, jaka chowała się w wielu sercach przez długie, długie, długie lata. Minęło, dokładnie nie wiemy, ale około 30 lat od śmierci Saula. To jest długi okres czasu i wydawałoby się, że już wszyscy w Izraelu zapomnieli o Saulu i o jego królestwie, ale tak nie jest. Są ludzie, tak jak tutaj Szymei, z domu Saula, którzy gdy Saul został wywyższony, gdy jego ród został wywyższony, gdy Saul objął królestwo, to i dla nich była to nobilitacja i oni pokładali nadzieję, że oni z tego coś skorzystają że oni też na tym Saulu czegoś się dorobią, no bo to przecież ich ziomek. Ale kiedy Saul zginął i jego syn, który próbował tam, pamiętacie, na północy odzyskać królestwo z pomocą Abnera, nie odniósł sukcesu. I dom Saula runął, dom zaś Dawida został wyniesiony to w niektórych sercach było poczucie, że to ten Dawid, to on jest przyczyną zniszczenia domu Saula. To wszystko przez Dawida. To on zniszczył ten ród, który Bóg powołał w Saulu. My znając historię biblijną, my czytając to objawienie Boże, wiemy, że Dawid był daleki od zniszczenia domu Saula. Dawid był daleki od bycia wrogiem Saula. Widzieliśmy, jak wiele razy za życia Saula Dawid okazywał mu łaskę, litował się nad nim, ocalał mu życie, pokazywał mu, że nie jest jego wrogiem, że chce być jego wiernym sługą. To Saul nastawał na życie Dawida, to Saul ścigał go jak kuropatwę po górach. A więc to Boże objawienie pokazuje nam, że Dawid nie miał niewłaściwego stosunku do swojego króla, ale był jego wiernym sługą i wielokrotnie okazał mu łaskę. Kiedy Saul zginął u podnóża tych gór Gilboa, Dawid był daleko od tamtego miejsca. Dawid, chociaż wiemy, że chciał ruszyć na wojnę z Filistynami, bo pamiętacie, był w gronie filistynów wtedy, uciekł do ziemi filistyńskiej i przyłączył się do filistyńskiej armii. I Dawid rzeczywiście stał przy boku filistyńskiego króla, ale ci możni filistyńscy odprawili Dawida, powiedzieli mu, żeby wracał i żeby nie szedł z nimi na wojnę. I Dawid rzeczywiście wrócił, pamiętacie, wrócił do Syklak. Był daleko od tego miejsca walki, kiedy Saul zginął, jego synowie skinęli. A więc Dawid nie był winien krwi domu Saula, Saul był winien własnej krwi. To jego nieposłuszeństwo, to jego grzech sprowadził na niego Boży Sąd i śmierć. Więcej, widzimy, że po śmierci Saula Dawid z szacunkiem błogosławi tych, którzy zajęli się szczątkami. Widzimy, że kiedy przychodzi do niego ten posłaniec z głową Saula, kara go, Widzimy, że później, kiedy ginie jego syn z rąk tych dwóch oprawców, też ich kara śmiercią. Widzimy, że gdy Abner ginie z ręki Joaba, Dawid odcina się od tego i, i gromi Joaba za to, co zrobił i każe mu się ukorzyć. A więc jeśli chodzi o tą kwestię z biblijnej perspektywy, z tego objawienia, które my znamy, z Bożej perspektywy, widzimy, że Dawid jest czysty, jeśli chodzi o dom Saula nie jest winien krwi Saula, ani jego domu. Okazuje łaskę później Mefiboszetowi, szuka kogoś z domu Saula, komu jeszcze może okazać łaskę. Natomiast z perspektywy pewnych ludzi, z perspektywy tych właśnie pobratymców Saula, to mogło inaczej wyglądać. Wiecie, że jest coś takiego jak oficjalna wersja i są te szeptane informacje, są ci, którzy wiedzą więcej, wiedzą lepiej jak niż naprawdę jest. Dzisiaj mamy pełno tych różnych teorii spiskowych, które być może niektóre są prawdziwe, ale mamy właśnie tą oficjalną informację, sprzedawane wszystkim jako coś tak, że tak to było, ale są ci, którzy no nie, to tak wcale nie było, oni wcale nie polecieli na ten księżyc, to zrobili zdjęcia w jakimś studio i tam widać jakieś cienie i tak dalej, oni w ogóle nie byli na księżycu, ci Amerykanie, to taka ściema, tak naprawdę nie było. I, i tego typu różne znacie te, tak, te historie, że jest coś, co się podaje do wiadomości i te szemra, szemrane różne informacje. I Szymei najwyraźniej albo nie znał, tej oficjalnej historii, nie wiedział o tych licznych dowodach łaski, jakie Dawid okazał Saulowi i tak dalej, albo nie chciał tego wiedzieć, nie chciał tego przyjąć. On nie wierzył w to. On miał swoją wersję, swoje zrozumienie, swoją interpretację, jak to było i tego się trzymał. I wszelkie argumenty, jakie można by mu przedstawiać, i tak do niego nie trafiały, bo on wiedział lepiej, on wiedział swoje. Niestety, będąc w pewnym położeniu, będąc w pewnym miejscu, łatwiej nam jest wierzyć w taki przebieg wydarzeń, mieć taką opinię o kimś i o jego działaniu. Szczególnie, kiedy ten ktoś, czy jego działanie, czy to, co się dzieje w jego życiu, negatywnie wpłynęło na nasze życie. Jeżeli sukces Dawida oznaczał, pozbawienie domu Saula, tych przywilejów, no to automatycznie trudno było kochać Dawida i być lojalnym wobec Dawida i łatwiej było wierzyć tym historyjkom, że to jednak Dawid się przyczynił do tego wszystkiego. I tutaj można było właśnie pozbierać te różne argumenty. Tak? Po pierwsze, Dawid był w filistyńskiej armii, która walczyła z Izraelem. O, to on stał po stronie tych wrogów Izraela, i był wysokim generałem przy boku króla. Może go nie było na tej wojnie, ale dziwne to, że później sobie wraca do Izraela i bierze ze sobą 600 Filistynów. Widzieliśmy i Gitejczyka i jego cały zastęp, tak? 600 Filistynów, którzy byli taką gwardią Dawida. I to dziwne, że Filistyni tak nastawali na Izraela za czasów Saula, a później jak stanął Dawid, to już nie ma tego tak, konfliktu. Dawid tam być może, to wcale nie było tak, że on ich tak rozgromił, tylko może jakoś tak się z nimi poukładał, jakieś tam pakty miał z nimi. I tak naprawdę to Dawid był taką kukiełką filistyńską, żeś z Filistynami ustawił, miał przy swoim boku Filistynów. Taki pozór mógł być. Różne ludzie mogli wymyślać swoje historie i mówić, to Dawid zniszczył dom Saula i teraz Dawid jest takim papierowym królem. No i teraz, zobaczcie, proszę bardzo, to co się Dawidowi dzieje, to co to jest? Sąd Boga nad nim. Wreszcie Boża sprawiedliwość go dopadła. Wreszcie sprawiedliwy Jachwę dobro mu się do skóry. I teraz ten mąż krwi, ten, który winien jest domu Saula, tak ginie. A więc taka była koncepcja tego człowieka. Tak on sobie to wyobrażał. I tak jak mówię, wcześniej, kiedy Dawid siedział na tronie, no to nie ważył się podskakiwać. Ale teraz, kiedy Dawid wychodzi z tym małym morszakiem, a za nim Absalom z ogromną armią się szykuje, Szymej mówi, to jest czas, żeby mu wygarnąć żeby mu powiedzieć, co ja o nim myślę. I widzimy z całą tą swoją goryczą i nienawiścią i złością na Dawida, staje w odpowiednim miejscu, nie to, że się zbliża do niego twarzą w twarz, nie, nie, oni tam idą do liną, on gdzieś jest najwyraźniej na jakimś zboczu, w takiej odległości, żeby mu krzyczeć, i żeby mogli go słyszeć i z bezpiecznej dla niego odległości, tam wykrzykuje te swoje przekleństwa i bluźnierstwa i mówi, ty nikczemniku, dosłownie to jest takie wyrażenie synu Beliala, synu diabła. A Więc on tutaj naprawdę mocnych słów używa i rzuca kamieniami. Nie wiem, czy te kamienie sięgały do Dawida, czy miał taki daleki zamach, żeby rzucić z tej odległości, której stał bezpiecznie, czy one uderzały w tych żołnierzy. Było to niezwykle drażniące i prowokujące i budzące gniew, ale więcej, z punktu prawa to było coś, co powinno być ukarane śmiercią, gdyż Pismo wyraźnie mówiło, że nie wolno podnosić ręki na króla, nie wolno rzucać oskarżeń na króla, że każdy, kto to czyni, jest winien śmierci. Pismo przed tym ostrzegało. A jednak ten człowiek nie uważa najwyraźniej Dawida za króla, któremu należna jest cześć, ale uważa, że ma prawo wylać na niego całą swoją złość i gorycz. No i teraz wyobraźcie sobie, bracia, siostry, że idziemy w tym orszaku z Dawidem. Mamy żołnierzy, mamy możliwości, żeby temu wrzaskunowi zamknąć, brzydko mówiąc, gębę, żeby powstrzymać go przed tymi bluźnierstwami i kłamstwami, którymi obrzuca naszego Pana Króla, a ten Król nie reaguje, ten Król idzie pokornie, w ogóle nie odzywa się i oni też tak no, patrzą na Króla. Nie? Czy ten Król powie, weźcie tam chłopaki, zajmijcie się nim, czy coś takiego. No Wiecie, Dawid też nie był człowiekiem, który tak sobie pozwalał dmuchać w kaszę. Widzimy, że był człowiekiem, którego jak tam nieraz ktoś sprowokował, to był szybki, żeby za miecz chwycić. Pamiętacie, jak tam ten Nabal go raz go sprowokował, że nie chciał tam dać trochę jedzenia, kiedy go prosili, żeby ich wsparł? No to Dawid mówi, bierzemy za miecze, jedziemy i tam wszystkich chłopaków powycinamy do rana. Więc Dawid nie był człowiekiem, to taki pokorny, tak, można było na niego pluć, a on tak szedł i, i nie reagował. Nie, nie, nie. Dawid widzimy, był człowiekiem porywczym. Dawid był człowiekiem, który potrafił zapanować nad swoimi emocjami, ale potrafił się zdenerwować. Nerwy miał jak, jak my mamy. Ale w tej sytuacji Dawid nie reaguje tak. W tej sytuacji Dawid pokornie idzie i nic. I w końcu Abiszaj, jeden z jego wojowników wprawionych, mówi, słuchaj Dawid, trzeba to uciszyć, tego krzykacza. Pójdę i obetnę głowę temu zdechłemu psu. I jak to czytam, to mówię, tak, nie wiem jak wy czujecie to, ale no, co, co za zdechły pies, jak on śmie na Dawida, który w takim bólu, w takim cierpieniu, w takim pohańbieniu idzie i ten jeszcze mu dolewa octu w rany. Takiego drania trzeba uciszyć. Myślę, że jak czytamy te słowa Abishaja, no wreszcie, wreszcie ktoś się znalazł, kto się ujął za królem, wreszcie ktoś to kocha króla i chce zrobić to, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Takiego bandytę postawić na właściwym miejscu, uświadomić mu, że to nie jest miejsce, żeby tak traktować swojego króla. Ale zobaczcie na odpowiedź Dawida, na jego reakcję. Jakże dziwna jest to odpowiedź, nie wydaje wam się? Jak pierwszy raz przypuszczam czytaliśmy tę historię, to chyba kręciliśmy głową. Co to jest? O co tu chodzi? Powiedział Dawid do Abisaja. U nas jest przetłumaczone: "Co wam do tego, synowie Serui?" Abisaj był kuzynem Dawida, byli spokrewnieni, tak jak Joab. I dlatego mówi "synowie Serui", mówiąc o Joabie i o Abisaju najprawdopodobniej, o nich dwóch. Ja też był, wiemy, takim lojalnym żołnierzem Dawida i też nie lubię, jak ktoś Dawidowi wchodzi w drogę. To jest powiedziane, co my mamy ze sobą wspólnego, co nas łączy. Można to sparafrazować, jesteście innego ducha, nic nas nie łączy, zupełnie inaczej myślicie niż ja myślę. Macie zupełnie inne podejście. Cóż my mamy wspólnego ze sobą? Niech zło rzeczy. Niech zło rzeczy, gdyż to Jahwe nakazał mu złożyć Dawidowi. Jak to możliwe? Co ten Dawid wygaduje? Abiszaj mówi: pójdę, utnę mu głowę, uciszę go. A Dawid mówi: nie. Nie rozumiesz. Zupełnie się nie rozumiemy. Nie mamy nic ze sobą wspólnego. Oto ja uważam, że to, co on robi, robi z nakazu Jahwe. Abiszaj myślał, to co on robi jest niegodziwe, jest złe i trzeba mu uciąć głowę i nie będzie tego robił. Trzeba rozwiązać szybko i konkretnie ten problem. Więc w mniemaniu Abisaja zachowanie Szymei było czymś, co należy ukrócić i nie powinno to mieć miejsca. W zrozumieniu Dawida to co Szymei robi było wolą Boga. Kto miał rację? Jak, jak Dawid sobie to wyobrażał? Co to znaczy? Jak Dawid to rozumiał, kiedy powiedział, że to Jachwę nakazał mu złożeć Dawidowi? Co, co Dawid miał na myśli? Czy Dawid miał na myśli to, że Szymei obudził się nad ranem i usłyszał głos Jachwy? Idź i złożeć Dawidowi. Czy to ma Dawid na myśli? Coś takiego, że Szymei dostał jakieś objawienie od Boga, że ma wyjść i bluźnić Dawidowi. Niektórzy tak to mogą rozumieć, no bo przecież tak literalnie rzecz biorąc, Jachwę mu nakazał, tak, czyli przyjął od Jachwy takie słowo i teraz wykonuje wolę Jachwę. W takim razie, któż może rzec, dlaczego to czynisz, skoro Jachwę mu nakazał? Ale czy tak to rozumiemy, czy tak to literalnie winniśmy rozumieć? Oczywiście ja wam nie chcę mówić, jak wy macie to rozumieć. Ja mogę wam powiedzieć, jak ja to widzę, żebyście się nad tym zastanowili, jak to odczytać, czy literalny sposób, czy raczej w ten sposób, że Dawid słucha tych słów Szymejego i chociaż Szymei totalnie się myli, jeśli chodzi o dom Saula, to w jego słowach jest wiele prawdy. Padają stwierdzenia, które pasują do Dawida. Oto Szymei woła mężu krwią splamiony. Czy Dawid jest splamiony krwią? Jest splamiony krwią. Nie Saula. Tutaj Szymei się grubo myli. Ale jest splamiony krwią swojego przyjaciela, Uriasza Chetejczyka. Człowieka, który mu ufał, i którego on wydał na śmierć. I Dawid wie, że to, co dzieje się w jego domu, jest zrządzeniem Jachwe, że Jahwe mu zapowiedział, że chociaż nie umrze z powodu swojego grzechu, to sam Jachwe wzbudzi w jego domu mu przeciwnika i że Jahwe sprowadzi na niego sąd. A więc Dawid w tym momencie jest świadomy, że to, co dzieje się w jego domu, ta cała rebelia jego syna, te wszystkie wcześniejsze tragedie, które siedziały w jego domu, są wynikiem jego grzechu, są wynikiem tego, że jest człowiekiem splamionym krwią. Z jednej strony, zobaczcie, Bóg mu odpuścił i oczyścił go, jak mówi w psalmie 51, pokrop mnie chizopem, a będę czysty, jak śnieg wybieleje. Ale z drugiej strony jest ta zapowiedź Boga, który mówi, będę cię karał, będę cię sądził, gdyż Bóg każdego syna, każdą córkę, których miłuje, chłoszcze i smaga. I nie zostawia bez karcenia. I Dawid to wie, i Dawid to rozumie. I w takim duchu Dawid też słyszy te słowa Szymejego. Szymej jest tutaj kolejnym Bożym smaganiem. Jest kolejnym ciosem z powodu jego grzechów. Oto Szymei mówi: jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Zobaczcie, jaki paradoks, zobaczcie, jaka dziwna sytuacja, jakie dziwne boże drogi, żeby takim człowiekiem jak Szymei posłużyć się. Żeby Bóg Wszechmogący mówił do wierzącego człowieka przez takiego nikczemnika, jakim był Szymej, a jednak Dawid rozpoznał w tym, co się działo, Bożą rękę. W środę rozmawialiśmy już drugi tydzień na temat suwerenności Boga, niepojętej dla nas władzy Boga we wszystkich rzeczach, które się dzieją. W sytuacjach, kiedy Bóg realizuje swoją wolę nawet przez grzeszne, nikczemne zamysły ludzi. Jest to dla nas bardzo trudne do pojęcia i musimy naprawdę z wielką ostrożnością rozmyślać o tych rzeczach, żeby z jednej strony nie przypisać Bogu grzechu, z drugiej strony, żeby nie pozbawić Boga wszechmogącego wpływu, który ma na wszystko, co się dzieje. Jest to dla nas bardzo trudne. Jak to oddzielić? Że Judasz był przeznaczony na to, by wydać Chrystusa, a jednak to nie Bóg go zmusił do tego, jednak nie Bóg nim kierował, ale szatan, a jednak Judasz był w zamysłach bożych i Bóg zapowiedział w swoim świętym słowie, że jego przyjaciel go zdradzi i sprzeda go za 30 srebrników. Jakże to możliwe, że Faryzeusze i uczeni w piśmie znaleźli fałszywych świadków, którzy oskarżyli Chrystusa i Herod z niego drwił i Piłat pod presją go skazał i apostołowie modlą się w czwartym rozdziale dziejów apostolskich i mówią, Panie Boże, to wszystko Twoja ręka, to wszystko Twój zamysł, to wszystko Twoja wola. Ciężko nam to ogarnąć, ciężko nam to pojąć, jak dobry, święty, sprawiedliwy Bóg mógł mieć swoją rękę w tym, co wydarzyło się na krzyżu. A jednak tak było, a jednak taki był Boży zamysł, żeby Jego, swojego Syna utrapić w taki sposób, żeby umarł taką śmiercią. Czy jesteśmy w stanie to pojąć, czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Myślę, że za apostołem Pawłem musimy powiedzieć: O, jakże niewyśledzone Twoje drogi, Panie Boże. I myślę, że tutaj Dawid w tym duchu rozumie to, co się dzieje. To nie to, że on wie, że Pan Bóg przyszedł do Szymejego i mu to wszystko powiedział, i tak dalej, ale Dawid rozumie, że suwerenny Bóg wykonuje nad nim swój sąd, i nawet takiego nikczemnika jak Szymejego używa, i przez niego Bóg wykazuje winę Dawida i Dawid nie chce takich pomocników i Agabiszaj, którzy pousuwają laski Bożego gniewu, te rózgi Boże ale Dawid chce się poddać tym rózgom Dawid chce pozwolić, by uderzyły go te ciosy Boże bracia i siostry myślę, że to jest miejsce zaufania Bogu i zrozumienia Boga i poznania Boga jakiego dzisiaj bardzo brakuje nam w Kościele My dzisiaj w Kościele postrzegamy Pana Boga w kategoriach dobrego Mikołaja. Dziadziusia z wielką brodą, który jest taki serdeczny i słodki i ma wór czekolady dla wszystkich, którzy tylko do niego przychodzą i wyciągają rękę, żeby im dał. I trudno jest nam zrozumieć miłość Boga do nas i Jego słowa, które mówi w liście do hebrajczyków wszystkich, których miłuję, smagam. I karcę. Wszystkich, których miłuję, smagam i karce Wszystkich, których miłuję, to chyba powinienem obdarzać czekoladą. Wszystkich, których miłuję, to sprawiam, że im się dobrze żyje. Jeżeli kogoś miłujesz, to co będziesz go smagał i karcił? No, jeśli masz do czynienia z krnąbrnym synem, z grzesznym synem, to jeśli dasz mu więcej czekolady, to zrobisz jeszcze z niego większego, krnąbrnego syna. Zrobisz z niego jeszcze większego łobuza. I jeśli go kochasz, to będziesz go karcił i będziesz go smagał. A z kim Bóg ma do czynienia? Czy my jesteśmy takimi grzecznymi, posłusznymi, kochającymi, samozapierającymi się, gotowych oddać nasze życie za bliźnich, czy ma do czynienia z bandą twardych karków? Czy ma do czynienia z ludźmi, którzy jednego dnia się korzą i płaczą i pokutują i szczerze pragną, a drugiego dnia jakby nie było tego, co było wczoraj i zabierają się za swoje sprawy i buntują się i robią po swojemu. i Z kim Pan Bóg ma do czynienia? Z doskonałymi, ze zdrowymi czy z chorymi, którzy potrzebują lekarza? I bracia, siostry, myślę, że nasz problem w zrozumieniu tego typu fragmentów i tego twardego Bożego działania z nami w naszym życiu jest taki, że mamy o sobie zbyt wysokie mniemanie, że brakuje nam wejrzenia w nasze serca, w naszą cielesność, przyznania się do naszej słabości, grzeszności, odległości od ideału Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy przychodzi Boże karcenie, kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy pali nas ogień, który ma służyć oczyszczeniu nas, wybieleniu nas, wyzwoleniu nas, nasza reakcja jest, a co to, Abiszaj, gdzie ty jesteś, weź utnij głowę temu psu jest nasza reakcja. Nasza reakcja jest często cielesna, nasza reakcja jest jakże często właśnie taka, by się bronić, by się chronić, byśmy nie dostali jakimś kamieniem, by nie rzucał nas, na nas gliny, by nikt o nas źle nie mówił, by nikt o nas źle nie sądził, ale żeby wszyscy nas szanowali, żeby się z nami liczyli, żebyśmy dobrze wyglądali w oczach ludzi i sobie nieraz wmawiamy, że i w oczach Boga tak samo dobrze wyglądamy. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście nie potrzebujemy Bożych batów, Bożego karcenia, Bożych doświadczeń. Czy nie potrzebujemy wciąż uniżać się i przyznawać się, Boże, zbłądziłem, Boże, zawiodłem Ciebie, pomyliłem się, nie tak się zachowałem. Zamiast w Duchu Chrystusa cieleśnie się zachowałem, cieleśnie postąpiłem. Myślę, że jest to jeden z takich fragmentów słowa, który pokazuje nam Dawida jako wzorzec dla nas głębokiego duchowego zrozumienia i głębokiej duchowej pokory, w której chociaż oszczerstwa i zarzuty są fałszywe, ale on w pośród tego jest w stanie rozpoznać Bożą rękę i się temu poddać i spodziewać się dobra. Zauważcie, Dawid w wierszu 12 mówi,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 będzie cierpiał, to to mu wykupi jakieś łaski u Pana Boga przez to cierpienie i wtedy dostanie coś dobrego za to, że tak pokornie cierpiał? Czy tak należałoby to rozumieć? Czy raczej nie należy tego rozumieć w ten sposób, jak Słowo Boże nam mówi, że żadne cierpienie nie wydaje się chwilowo przyjemne, ale gdy wykona swą pracę, wtedy przynosi co? Błogi owoc sprawiedliwości. Żadne cierpienie nie jest przyjemne. I nikt z nas nie pcha się pod Boży pasek, pod Bożą ruzgę. Ale jeśli trzeba, Panie Boże, chłostaj mnie. Jeśli trzeba, stłucz mnie na kwaśne jabłko, żebym tylko wydał owoc sprawiedliwości. Jeśli nie ma innej drogi, jeśli Twoje dobre słowo nie wystarczy dla mnie, jeżeli ono mnie nie przekona, jeśli potrzebuję dostać pasem, Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech dotknie mnie Twoja ręka. Niech dotknie mnie Twój sąd. Niech cierpię. Obym tylko wydał owoc sprawiedliwości. Obym tylko podobał się Tobie, Boże. Obym, oby moje serce się zmieniło. Oby moje serce było wolne od samolubstwa, od pychy, od wyniosłości, od egoizmu. Myślę, że to jest zrozumienie Dawida że on wie, że to musi przyjść na Niego, on musi znieść te cierpienia, musi znieść to pohańbienie, musi doświadczyć tych przykrych rzeczy, aby ostatecznie Bóg mógł mu dać coś dobrego, aby Bóg mógł go błogosławić, aby mógł go podnieść, aby na nowo mógł być sługą Bożym i pracować i służyć tak, jak Bogu to jest miłe i aby też wszyscy inni wiedzieli wokół, że Bóg nie zostawia bez kary grzesznika. Dawid zgrzeszył jako król, Zgrzeszył wobec całego narodu. I teraz Pan Bóg miałby to tak pozamiatać pod dywan? Nie. Pan Bóg musi go ukarać, aby wszyscy wiedzieli, nie tylko naród izraelski, ale i my żyjący wiele lat później, że mamy do czynienia z Bogiem sprawiedliwym, że mamy do czynienia z Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać. Nie myślmy, że możemy grzeszyć i nie będzie z tego żadnych owoców złych, nie będzie żadnych skutków złych. Nie, bójmy się Boga, wiedzmy, że mamy do czynienia z Bogiem, który kocha nas, tak, kocha nas i dlatego właśnie, że nas kocha, nie chce, żebyśmy zginęli z tym światem, dlatego, że nas kocha, nie chce, żebyśmy zostali ludźmi sztywnego karku, nie chce, żebyśmy zostali ludźmi samolubnymi, egoistycznymi, nie chce, żebyśmy zostali ludźmi, którzy myślą o sobie i zaniedbują innych, i kiedy nam się dobrze powodzi, to nawet zapominamy o Bogu. Bóg nas nie chce zostawić w takim tragicznym stanie i w swej miłości karci nas, napomina nas, uderza nas. I obyśmy mieli to zrozumienie, jakiekolwiek to są rzeczy. Widzicie, Bóg się nawet takimi rzeczami potrafi złymi posłużyć. Nawet takimi szymejami potrafi się posłużyć. Czy my to umiemy dostrzec? Czy umiemy to usłyszeć? Czy kiedy przychodzi taki szymej, widzimy w nim tylko to, co Abiszej widział? To, co Abishaj reprezentuje, to postrzeganie ciała. Jest postrzeganie naturalnych zmysłów. I mój cielesny człowiek mówi, tak, w cielesny sposób tak samo to widzę. Jak słyszę o tym, że jakiś nieprzyjemny szef wykorzystuje swojego pracownika, który jest wierzącym człowiekiem, ten wiernie, pracowicie, służy i tak dalej, to sobie myślę, o, takiego szefa to trzeba rozerwać na szczępy. Bo to moje ciało tak mówi. Ale jeśli Bóg do tego dopuszcza, jeśli Bóg tego człowieka wierzącego tam postawił, czy Bóg nie może mieć w tym jakiegoś zamysłu? Czy Bóg nie może wykonywać jakiejś pracy w sercu mojego brata czy siostry? I to jest nam trudno dojrzeć, to jest nam trudno zobaczyć, trudno jest nam stanąć obok takiego brata i siostry i powiedzieć, słuchaj, a może to Pan Bóg? <grym> Jak to Pan Bóg, ten szef to taki zawzięty, taki zły, taki materialista, gdzie to Pan Bóg? Nie, Pan Bóg się takimi ludźmi nie posługuje. Na pewno? Jak Judaszem się posłużył? Jak Piłatem się posłużył? Trudno jest nam to zrozumieć. Trudno jest nam takie rzeczy pojąć. Ale obyśmy wzrastali w duchowym zrozumieniu, bracia, siostry. Obyśmy nie byli innego ducha. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko na tym poziomie, jak te bydlęta, Ciągle tylko w dół patrzą, nigdy do góry głowy nie podnoszą, ciągle na ziemi ten swój wzrok mają. I nie widzą, że jest Bóg na niebie, że jest Bóg suwerenny, Bóg władca, który ma każdego człowieka w swoim ręku. Serce króla, czytamy, jest w ręku Boga i on kieruje nim tak jak chce. Wierzymy w to? Wierzymy to, że tchnienie każdego człowieka jest w ręku Boga? I że Bóg ma moc powstrzymać każdego jednego grzesznika przed każdym złym czynem? Czy wierzymy w suwerennego Boga? Czy to rozumiemy? Wątpię. Ja się przyznaję, że nie pojmuję tego, nie ogarniam, jest to zbyt wielkie na mój mały mózżek. ale wierzę w suwerennego Boga, który rządzi nad tym światem. I wielu rzeczy nie pojmuję, które się dzieją w moim życiu, w waszym życiu. Ale nie zamierzam z tego powodu, że tego nie rozumie, wątpić w Boga, czy bluźnić Bogu, czy uciekać się do jakichś cielesnych środków, które wiem, że nie powinienem do nich się uciekać. Ale chcę szukać tego miejsca zaufania, chcę szukać tego serca Dawidowego, które powie, Panie, Ty za tym wszystkim stoisz, Ty o wszystkim wiesz i będę Ci ufał. I wiem, że Ty masz moc przeprowadzić. To nie oznacza, tak jak ostatnio mówiliśmy, jakąś bierność, to nie oznacza, że nic nie robimy, że to nie o to chodzi ale niezwykle ważna jest postawa naszego serca w takich sytuacjach. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, za to cudowne objawienie Twoich dróg i za pomoc Twojego świętego ducha w zgłębianiu Twoich tajemnic. Panie, wyznajemy naszą słabość, naszą cielesność, nasz brak patrzenia na wydarzenia w naszym życiu, w życiu ludzi wokół nas przez ten duchowy wymiar. Jakże często brak nam jest tego duchowego wejrzenia, jakże często dajemy się zwieść, tak jak chwilę wcześniej Dawid dał się zwieść Sybie, jego słowami, jego darami, i gdzieś nie zatrzymał się, nie pomodlił się, nie poszukał Twojego objawienia. Jakże często w ten sposób postępujemy, jakże często dajemy się oszukać pozorom Panie, modlę się, byśmy byli przemieniani przez Ciebie, byśmy byli pouczani przez Ciebie o Twojej miłości, że jesteś naprawdę Bogiem dobrym, Bogiem mądrym, Bogiem, który daleko lepiej rozumie to wszystko, co dzieje się i zna nas na wskroś i wie, czego potrzebujemy i te różne doświadczenia i te próby i te wyzwania są częścią Twojego zamysłu, są częścią Twojego planu, by nas kształtować, by nas zmieniać. I daj nam, Panie, mądrość, jak się zachować, od czego się strzec, by nie popaść w jakąś cielesność, by nie popaść w jakieś czysto ludzkie rozumowanie, ale by poddać się Tobie, Panie, i móc doświadczać Twojego dzieła w naszym życiu, w pośród tych trudnych sytuacji. Proszę o to dla każdego z nas, Panie Boże. Objawiaj nam więcej z Twojej miłości, karcącej, napominającej, której zamysłem jest nasze życie, obfitość, owoc. Daj nam, Panie, pragnąć tego owocu sprawiedliwości, być gotowymi, by znieść wszelkie niezbędne karcenie, doświadczenie, cierpienie. Pomóż nam, Panie, poddać się pod mocną Twoją rękę. Prosimy. Amen.